Wstęp. Różowa Wyobraźcie sobie Kolor różowy Wypełniający przestrzeń A teraz zapomnijcie o tym, bo nic tu kurwa nie jest różowego Wszystko jest zielone? Życie jest różowe nie, dobra, jeszcze raz, bo to jest bez sensu to, to jest zupełnie bez sensu Taki wstęp to jest, Bez pana To, ses. to, ses. to nawet nie jest różowe To nawet nie jest wstęp <laughs> Może po prostu zaśpiewajmy nie, może zaśpiewajmy no. To dla Barnaby. dla Barnaby Dla Barnaby Barnabo, Barnabo Będę mówił pieszczotliwie Do ciebie żabo Barnabo Barnabo, Barnabo Moja mała żabciu, moja żabo Gdy cię widzę nago, to mi słabo. Moja ty piękna Barnabo ma babo Tak jest No co co można powiedzieć, no wiemy na pewno, że już Barnaba jest z nami Zostawmy resztę autobusu Zaszpiewajmy do każdego Krzysztofie, Krzysztofie Chodź muzyki. nie Krzysiu, Krzysieńku. Nie będę miał dziś z tobą na pieńku. Dotykaj mnie, Krzysiu, Krzysieńku. Dotykaj mnie delikatnie, pomaleńku. Ty, ej! A czy ten staruch nie ma, kurwa, muzyki? Odpierdol się, ma... Ale nie jestem taki stary. Czekaj, kurwa, bo idę. A co ty masz? On ma muzykę w sobie. To jest. Taki... Kurwa! <laughs> kurwa, kurwa, kurwa, macie! Ale nagrywasz czy nie? Nie, nie. Ej, no, to, to nagrywaj! Podejdź do każdego i parę słów. To, to nie, nagrywaj! Ale ja nie nagrywam, to jest jego, to mu przekazać. To, to mówię, mówię y, może zacytuję, ja tak nie za bardzo lubię peję, ale może z, no, z, zacytuję.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 Uwaga, niniejszy podcast zawiera słowa powszechnie uważane za wulgarne i jeśli nie masz ukończonych 18 lat, bardzo prosimy go nie słuchać. Redakcja podcastu nie tylko dla orów, nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek straty moralne wynikłe z przesłuchania niniejszego odcinka. Nie graj cynika na siłę, mało ci za to świat braw. Nie mów, że wszystko w miłości już było Bo to nieprawda, nieprawda, nieprawda Słuchajcie podcastu Nie Tylko Dla Orłów Serdecznie witamy w podcaście nie tylko dla Oru, przed mikrofonem Filip. No i serdecznie zapraszam Was na podcast Drogi. Podcast Drogi Memo podcast Drogi 27 innym członkom, którzy razem ze mną wybrali się na podróż. W podróż możemy nawet powiedzieć, zatem zapraszam Was dzisiaj w góry na szlak. Jest pełnia księżyca, jest Piękny dzień, ja sobie wysiadam na chwilę z autobusu, chłopaki hałasują, a przede wszystkim właśnie słyszeliście tego jednego, nie wiem jak to powiedzieć, na samym początku Tomek przed chwilą powiedział, że będą używane słowa wulgarne, no i drugi Tomek, ten, który te słowa używał, niestety urżnął się już na samym początku i nie wiem jak to będzie, no ale zawsze jakiś taki rodzynek, żeby nie powiedzieć burak, musi się znaleźć w takiej grupie, no ale wiecie jak to jest, w każdym razie zobaczymy co z tego wyjdzie Ja postaram się dzisiaj specjalnie dla Was zmontować Fantastyczny, miły i niesamowity podcast Słyszeliście już Szymona przed chwilą Szymon jest fantastycznym człowiekiem Poznałem go jakieś dwa lata temu, ale naprawdę z każdym spotkaniem jest coraz fajniejszy No i Kamila spotkaliście o kuszczącym tembrze głosu Czyli Barnaby śpiewali Barnawa także jedzie z nami, zobaczymy co z tego będzie, no, ale będziemy zaraz szukać kierownika tego wyspa, w tej, tej wyprawy, czyli Kaspar Kasprowskiego, Michała Kasperskiego, zobaczymy co z tego wyjdzie, w każdym razie zapraszam Was bardzo gorąco na ten podcast, kleją mi się troszkę usta, jeszcze nie do końca wiem co mnie będzie spotykać, ale jestem dobrej myśli dobrej wiary, wielki plecak napakowany wędzonką, chciałem powiedzieć, ale to są kiełbasy na grilla i różne inne piweczka. W każdym razie zobaczymy, co z tego będzie. A ja e, zapraszam Was, jak już powiedziałem na samym, na samym początku, na podcast Drogi. Podcast Drogi w Sercu oraz podcast Drogi zapewnie e, z miły w sercu pozostałej dziatwie, która z nami jedzie. No może oprócz Tomka, który już wiemy, że chyba nie będzie partycypował w pełni świadomie w całej wycieczce, ale zobaczymy jak to będzie. W każdym razie nie uprzedzam faktów, wsiadamy do autobusu, idziemy, autobus oczywiście spóźnił się półtorej godziny, ale to nie szkodzi, to tylko mówi o tym, że będzie fantastycznie. Zatem jedziemy. No i jeszcze Alicja Majewska, która jest dzisiaj dobrym duchem naszej wycieczki. Chłopaki sobie tutaj przed chwilą śpiewali, a ja znalazłem dla Was piosenkę właśnie na Przekuza X-owi, jak to w promosie było i Lecimy, lecimy, lecimy. Za, długo tego wstępu, za dużo tego wstępu, już dwie, prawie trzy minuty. Zatem lecimy z Alicją, lecimy, szukamy Michała i na szlaku, na szlaku się spotkamy. Zapraszam. Ucieczkę filmuje dzisiaj Kamil Który zaczął nasz podcast Razem z Szymonem Tak A ja bym chciał, a ja bym chciał Póki jeszcze można porozmawiać z kierownikiem tej wyprawy Czyli, czyli wyprawa pod numerem 27 Czemu 27? Bo tyle nas jest Chciałem się spytać Michale Skąd pomysł na ten wyjazd W przesilenie letnie No i dlaczego tylko mężczyźni Wszyscy mamy Filipie takie potrzeby ognia, wędrówki, wspólnej konwersacji, świeżego powietrza, wody i słońca. Wszystko mamy oprócz słońca. To bez dziewczyn. Na ten czas, dlaczego bez dziewczyny. No, bo, bo to się nazywa. Nie powiedzieliśmy wam jeszcze o wszystkim. Na plaży. Na plaży będą niespodzianki. Myślę, że to jest moment, żeby wyłączyć ten mikrofon. <śmiech> Aha, no tak, bo to się potem roznosi przecież. Bo I generalnie w tamtym roku... Bo to jest druga edycja. Bardzo, bardzo spontanicznie wyszedł taki wypad, tylko troszeczkę w dużo mniejszym gronie. No więc postanowiliśmy, że w tym roku... Dużo mniejsze grono, bo nie było Barnaby i jego plecaka. <śmiech> nie było Barnaby, nie było jego plecaka. Nie było podwożące Emilki. I... I co? I to, i, i to tyle. To była krótka odpowiedź na krótkie pytanie. pytania. Tak. Przechodzimy teraz do em, reprezentantów Unii Europejskiej, czyli oni nam mówią lewa strona do przodu, czy prawa strona do przodu, czy może iść centrolewicą, Barnabo? Ja właśnie ze z, z, z idę prawicą, żeby zobaczyć, jak to wygląda na, na na prawej stronie tej wycieczki, ale wydaje mi się, że chyba po lewej stronie jest lepiej. To widzę właśnie Artura. Tak, ja przechodzę do Artura. Wydmy, kamienie straszne. Arturze, tak zatem lewica czy prawica? Nie, no beznadziejnie po tej lewej stronie. tutaj. Dłuższym łukiem w ogóle idziemy. Chciałem zauważyć. Pat patrząc na drogę do góry. To idziemy po zewnętrznej i nadrabiamy bez sensu te kilometry. Tak. Artur jest znany z tego, że ma... Artur jest, Artur jest znany z tego, że ma alergię na wielbłądy. Wielbłądy dzisiaj mogą być. I na koce. Na koce. Kocy, kocy bardziej się obawiam. Tak. Zatem chciałbym się spytać, jakieś oczekiwania na dzisiejszy wyjazd? A, bardzo... Oczekiwań się, nie zdążyłem sobie jeszcze pracować, dlatego że tak naprawdę obudziłem się dopiero w autokarze, tak. e, nie wiedząc dokąd zmierzam, po czym okazało się, że to ta fantastyczna miejscówka, e, którą, e, którą odkryłem rok temu, e, nie dokładnie to samo, ale to samo jezioro, e, gdzie miała miejsce e, epicka impreza urodzinowa moja Aha. w ubiegłym roku. To znaczy epicka? No właśnie, nie wiem, tak mi mówiono. Ja nie, nie, nie do końca potrafię sobie przypomnieć przebieg tej imprezy. Aha. Ale panowie było bardzo fajnie. Także cieszę się, że wybraliśmy to samo miejsce. Tak, zatem serdecznie... Tak, w, właśnie. Serdecznie witamy Was w podcaście Drogi dzisiaj. Drogi pod górę. 27 męskich członków. I Kamil z przodu. 27 członków wycieczki. tak zatem e, Kamil czekaj Alicja Majewska teraz tak w przerwie Alicja Majewska, piosenka, która dzisiaj będzie gościła w podkoście jak to oczywiście, było? oczywiście e, odkryjemy miłość nieznaną miłość nieznaną e, będziemy posługiwali się słowami których używają tubylcy czyli szabadabada szabadabada tak Brakuje nam tylko Daniela, tym jemu poświęcamy ten podcast. Ale prawda jest taka, że musiał zostać w domu i zmywa naczynia. To sapanie to nie odchodzenie. Tak. tak, to od członków. Ale idziemy ostro pod górę. Odkrywamy miłość nieznaną. Tak, tak, dziękuję i do usłyszenia podczas kolejnego szczytowania. Słuchacie podcastu nie tylko dla Orłów. Do przyjaźnionego kraju! Z telefonem. Rumun na pierwszym czasach! Kurde. On będzie leżał, on będzie leżał. Ej, skup się! Teraz relacja z jak to mówił Dąbrowski w swoim chybet. Prędziem Wisła, prędziem Warte. Będzie Polakami, Polakami tak, tak. Cała tak. grupa 20 poszła w kawę. A my, siódemka? Przeprawiamy się. O! Przeprawiamy się, tak. O! Ja będę komentował, przepraszam. Tak. O, o, tak. Na chwilkę, tak. bo muszę powiedzieć, że Tomasz Misiewicz próbuje. Totalnie porobiony. Tomasz mi się da. Ja bym pomogę, to tak. Dobrze, że mu Trzymam. W ręku aparat, żeby nagrywać w peta w buzi! <śpiewa> koza! <śpiewa> Proszę Państwa, koza. ej robimy, fotę, robimy sobie fotę bo przyszliśmy. No dawaj, fotel. A <śpiewa> właśnie, niech no obrócę tego? Niech no obrócę. Ale w drugą stronę? Z rzeką, z rzeką, z rzeką. No dobra. A właśnie, z rzeką, ważna jest rzeka. bo się można jest samo jest pali. <głosy> jeszcze butów nie ubrali. Pierwsze co jest pajeczka. Dziękujemy. No to do relacja studia. My, po, po drugiej stronie pozostają Maciek z Tomkiem. Ja mam na jaja mokry, <głosy> nie Oni nie idą z nami. Oni idą na, w przeciwnym kierunku, ale pomachamy. Tak się tak. Cześć. Ale w ogóle ty gdzieś? Gdzie my wyszliśmy? Przecież kurwa nie masz ani drogi. Tak. Ciszę. nie ma trochę. na brzeg. Czy stąd niedaleko już do grających pól malowanych z No, o, o, o, o, o, o, o. Kochani, jesteśmy po przeprawie Po, po przejściach Jesteśmy po przejściach, <grym> dokładnie Jesteśmy zdecydowanie po przejściach Przeprawiliśmy się przez rzekę Mówię, część ekipy po, po pół godziny Od przeprawy jeszcze wciąż jest na bosą To jest jedna piąta ekipy To jest jedna piąta ekipy Dumne 20% <grym> Kochany, powiedz mi jak, jak się czujesz? Ja powiem wam tego, tak że część ludzi Może nie chodziła po nie wie jak się chodzi będzie. Trzeba chodzić... Trzeba i tak. chodzić i patrzeć, że je w kupę. Właśnie, a ja chodziłem swego czasu, jak byłem młody, Kupię się chodzi. chodziłem o... bardzo dużo. Słuchajcie, właśnie to jest, jest bajka. O, mogę Ci opowiedzieć tę bajkę, którą I zobaczyłem I Ty już ją ty... widzisz, Dla ale jak tylko posłuchaj mojej. My razem oglądamy bajkę, stary. No właśnie. <śmiech> to <Ty> nie przerywaj. <śmiech> Spoczyliśmy? Gdzie? E uzbocza góry, na którą się nikt nie wchodzi, bo potem zaraz musi złazić. Oczywiście nie ma zasięgu, nie ma zasięgu. Ja wam powiem lepszą historię. Ja bym chciał, żeby to było nagrane, bo ja tego nie zapamiętam. Ja, tak, tak jest, przepraszam, to jest, jest prawda. Jajo ci wychodzi, to zobacz mu jajo. No to nie jajo, przepraszam. Jajo... oko proroka. Ona bajkę opowiedział. O bazyliszku. Ja nie wiem, czy my naprawdę Zemieniu, razem... wodę w kamień. Ja nie wiem, czy my razem opowiadamy tą bajkę. Co, no, Ale powiedzcie, jako okolica. Ale to, Ale to jądro nie... Nie było w mojej bajce! To jądro ciemności, kurwa! Czas apokalipski! Fuck off! Fuck off! z jajem! Ciozyk, <laughs> O kurze, teraz nosiła złoty lajka. Piękny czas, piękny Bajka czas. I greet from this project, welcome you! Oczywiście, bardzo pamiętasz, ponieważ ja to, to, to, to jest dialog, który mi się bardzo podobał. Zostaliśmy kolegę Maćka e, na brzegu i. E, Drugi kolega się bardzo na niego martwił i powiedział coś mu też w taki ton, że mówi: Kurwa, przecież nie trafi, no nie? Bo przecież, przecież on to ja, w centrum handlowym potrafi zgubić, no nie? Wchodzi do Arnoca i nie wychodzi, no nie? Musi dzwonić po żonę, żeby go zabrała. Stary, stary, jak on zimą wchodzi na wyprzedarze, to wychodzi z letnimi ciuchami <śled> Nie, tak to się nie wydarzyło. Daj lufę. No, pięknie. I słuchajcie, droga zaprowadziła nas po tej pięknej przyprawie. To nas do, do takiego pięknego miejsca. Jesteśmy na rozdrożu w takim kształcie litery Y. Szymon, nie, nie Ogólnie, nie, e, jeśli, jeśli ktoś ogląda Siedzimy pod dębem. Tutaj się. Bushmilc nam pokazał, gdzie jesteśmy. Jesteśmy e, odno, e, około 2 kilometrów od ujścia rzeki, bo pokazał na mapie. Kolega zamiast GPS-em ma Bushmilca. Bushmilc nam pokazał, powiedziałeś? Nie, Bushmilc, czyli ten gościu, Bushman. Bushman. Czyli się, nie? Słów, którymi mówią tu byrcy. Szabada bada, szabada bada. Ale, ale i siedzimy, to jest, to jest siedzimy pod dębem. Eee, to, jest, to jest. To jest klon, to jest kurwa. Mogę się, i browary. To jest światy, klon. Dębę, a tutaj tutaj. Nagle... To jest To jest klon. Hmm. Tą ziemię Uważam, Uważam, <śmiech> za to to, to, to, to jak o podbojach brytyjskich, nie? Lądują Angolę w tym, w, w, na Półwyspie Indyjskim i ten, e, przychodzą z flagą, wbijają flagę i mówią We claim this country for Britain! Nie? I tam tobylcy przychodzą, nie? bylcy przychodzą i... Ale jak? Czy my tu mieszkamy? Czy to jest nasz kraj, nie? Czy, jak, nie? Do you have a flag? <laughs> no. no. Ok. Dokładnie. Wygrywamy przez flagę. Pięknie. Słuchajcie, była, nie wiem, czy zwróciście uwagę na to, że wydarzyła się yy, bajecznie dziwna sytuacja. Yy, że znaleźliśmy się w tym miejscu. O, I słuchajcie, i przeprowadzono jest droga na polankę, która jest idealnie przystrzyżona, jakby ktoś tutaj wczoraj z kosiareczką wjechał. Pięknie, Pięknie przystrzyżona łąka pośród naprawdę poproci. Aha, to to naprawdę poproci. To, jest, to, jest, to nie jest przegięcie pały. Ale nie, to tu jest, tu jest las poprocie, to jest tu się... Raz w krzyży. Plac, I teraz Tyle do tego miejsca życzyli, przychodzimy. I co spotykamy? Spotykamy pięciu facetów. Nie, spotykamy skrzata tego miejsca. Poznaliśmy tego. Gdzie zniknął ten Skrzat To jest, ten człowiek. Szat, to jest teraz... On się pojawił i zniknął. To był, kurwa, szalony kapeluszik. Yeah. To jest kurwa! A jak spotkaliśmy na przykład jak on się nazywa ten co na garnek złota ma na końcu. Leprekon. Leprekon, no. No, jakbyśmy Leprykona spotkali. To za, za, za mógł. Zobacz jaki ten dąb jest magiczny. No to jeszcze na był klon! <laughs> ale mnie mówię, <mi> że <laughs> taki <chyny. laughs> Dziś jestem klonem z Wdębiłem ja się, On się wdębiłem. Nie, jeszcze 15 minut i <laughs> on Widziałem na raz, co mnie poprosi. Ubudubu, dubu niech nam żyje prezes naszego klubu. Klubowym zejściem. Kończymy to wejście. Czekamy zatem na 23 innych członków naszej grupy. Mamy nadzieję, że zmierzają w naszym kierunku. tak na pewno poległo. Żeby nasza przeprawa nie była na marne. Bez nawigacji żony. Tak, dziękujemy. Ale skrzat leśny był piękny. Znów będę czuć, że jestem zakochana Póki nie się już, bójdź meglana Znów będę czuć, że żyć tylko tak warto jest Navigary Necessest Navigary necessest. Słuchasz podcastu nie tylko dla Orli. Ale to jest jakieś nie, czyli ma Kaczkowaczy ten dziób. Ma to, to na pewno nie jest profil Barnawy, Barnawa ma profil napoleoński. Bardziej Orli, taki Orli. Napoleoński jednak ja zgadza się. Powiedział. Bernawo, y, rozmawialiśmy na różne tematy z różnymi ludźmi, ale nie udało mi się dotrzeć do Ciebie. Chciałem się spytać, czy temperatura ogniska jest dobra? Jest świetna w ogóle. Ja chciałem też powiedzieć, że, ten, że, że po raz pierwszy z puszczony w stoliku sam. Emilia mnie zawiodła na ten na, na wyjazd z chłopakami. Tak, pociąg dokładnie tak. E, i... Ale powiedziałem mi, żebym się to bardzo poradnił, żebym się spotykał się z kolegami takimi jak Filip, bo oni nas w drogę sprowadzają, że się a więc powiedziałem, że mogę raptem to tylko trzy piwa. To jest w tej chwili moje trzecie piwo, a jest godzina dopiero w które? Dziewiąte. Dziewiąte jest A, to nie miałem klączki. Ja godzinę, Ale tak graliśmy, to nie będę wycinał nie, wytni, wytnisz to, prawda? Wytnisz Dzieńaki Filip. Dzięki. Ja wiem, że na Ciebie zawsze mogę liczyć. No, no, jak temenia, zawsze proszę wytnij, to Ty to, wytni, to, to wytniesz, prawda? A potem tak. mówisz, to miałem wyciąć? Sorry, Barnawa. Poszło de, i wszyscy słuchają. No, ale o temperaturze ogniska nic nie powiedziałeś, powiedziałeś. o tym, że uciekłeś dziewczynie z domu. Nie uciekłem. Dostałem pozwolenie na wyjazd na kolonię z chłopakami. E, Siedziemy, to już czwarty dzień. Siedziemy, tak. tak. tak. Debaty się skończyły. Eee, kiełbasy z powoli kończą, ogońsko do gasa, a szkoda tak, temperatura jest wysoka. Tak, w tak. Czyli w yy, porządku wszystko. Tak, tak, tak. bo jest, jest pięknym Filipem, to tak. chciałem powiedzieć tak. Nie, nie, nie. nie. <śmiech> Przekańczymy, bo, bo to piwo działa. Znaczy, w każdym razie życzymy miłego i owocnego pobytu do końca kolonii i cóż, To znaczy, może później. Tak, jest w sumie godzina chyba 21, więc ja się będę powoli kładł spać. Tak. Tak, tak, tak. Tak, no bo obiecałem Emilii, że tak właśnie zrobią. Tak, Emilia, robię. idziemy spać. Tak. Słyszysz, Emilia? Tak, dziękuję. Nauczymy się w tym kraju od pierwszego dnia. mówią miłość. Częścią naszej wędrówki dzisiaj i całego spotkania jest przygotowywanie drewna na opał. I tutaj spotkaliśmy się ze starasznym grywalem Krzysztofinka. Chciałem zapytać, jak to drzewo dzisiaj. No i czy jest dużo yy, no. po, tej, yy, jak to się nazywa, no. jak wie, wieje? No wie pan, no wie pan, no. Jak, jak to, jest, czy trzeba tutaj pójść pod drzewo, wiadomo, nie, to tak sobie leży, to jak pan sobie tak pójdzie, no po prostu bo tak sobie pan pójdzie pod tym lasem, nie, to tam trzeba sobie znaleźć jakieś drzewo, nie, bo to tak są, bo tak nie przyjdzie. Jest sobie tak normalnie, wiesz, tutaj... To to, a, to, tak, ja, mam, ja, ma, to, to, to, to ja mam, ja mam, to, to, to, to, to, všisko tudi zrobimo, to tak, tak. Če, pardaba, o! Počekaj, počekaj Poczekaj počekaj. Pa! Tak, właśnie. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <daj, daj>, <laughs> Starszy drwal Pad do wody, panie. do wody. Padł wody. Razem z Ale jed, jedz, jedziesz, źle. Dobry chłop, dobry chłop. Dróg, tak. Zbliżanie drwali. Trzeba tak, czy po prostu śpiać, tak. trzeba, tak. trzeba tak. wejść. Brnąć jest... do przodu trzeba. Z Ale po kamieniach, na panie, po kamieniach. Tak. Nie po wodzie, Dzisiaj... po kamieniach. Ale pad do no, mnie tak. br br brnie przez wodę. he, no. he. E, e. Tak, Byliśmy świadkiem tego, że starszy Dwa badę. Wpadł do wody z całym chrustem że drzewo stanął zwykle Tutaj wyciął i właśnie idzie z tym Ale dobrze muszło do połowy Tej pierwszej Dobra, dobra, ja się śmieję panie, ja się śmieję, a... Sytuacja była taka, że ja przechodzę dwa, dwa takie duże, takie, takie duże bale, nie? Ja, takie tak. dwa. Tu jed na jednym ramieniu jeden, na drugim ramieniu drugi i tak się przechodzę, przechodzę i kurde, no i co? I już, już się wywiedziałem w tej wodzie. O, spływ, spływ. No. Leci, leci, no. leci, leci. Panie Barnawo, co już się stało? Ja się widziałem w wodzie, ale przyszedłem, no. przyszedłem. Co się stało, panie Barnawo? Podejrzewam generalnie, że wodnik szuwarek, który się czaił za tym winklem, za kamieniem. Tak. E <laughs> Naskoczył na mnie. Naskoczył. Trochę to wciągnął. Kolega się trochę y, umoczył, ale potem będzie suszenie, widzę ten. Są dziewczyny do suszenia, więc... tak Znaczy chłopacy robiący za Radek dziewczyny. Totalny, tak. Teraz y, przez... Szkoda, że państwo tego nie widzą, ale mniej więcej to polega na tym, że mamy strumyczek koło 12-14 metrów szerokości i pomiędzy jednym brzegiem, a drugim są kamienie. Kamienie są dość obślizgłe. Tak samo jak mokre nogawki ale, barnaby. Ale, ale, ale problem polega w tym, no, panie. Polega w tym, no, że... Po prostu my nie jesteśmy tak do końca trzeźwi, prawda? No to też prawda. Nie, nie, nie. No tak, ale wydawało mi się, że, właśnie, że jestem trzeźwy. No nie, że utrzymuję równowagę, ale nie wyraźnie nakazało się specjalnie. No niestety, ale. Radę. radę! Ja nie dałem, ale ty dasz. Alkohol zakłóca pracę nie, nie. błędnika, więc może tak. dlatego. Artur, zrób to zapoznań. Dobrze, ja dobrze. dobrze, dobrze. Jeszcze idzie... cztery kroki. I wracając do stanu tej rzeki, I jest idziemy. rzeka około 14 metrów i jest 8 kamieni pomiędzy jednym rzekiem a drugim. I trzeba po prostu balansować. Artur teraz idzie z dość dużym naręczem gałęzi <grym, <grym, <grym, i balansuje. I dobrze jest, mu idzie. Cał, cał, całkiem jest, mu jeszcze 3 jest, kamienie. Jest, jest Jeden, już prawie w domu jest. Tak, tak. Ja nie widzę, bo to jest podcast. Ale Artur naprawdę sobie nieźle radzi. Pięknie, pięknie, zobacz, jest na drugim brzegu. To jest coś o La Takeshi Castle. Nie wiem, czy widzieliście chłopacy, ale to jest właśnie takie właśnie walka o drugi brzeg. Arturze, witamy Cię na drugim brzegu. Witamy Cię na drugim brzegu. Chciałem Cię spytać na gorąco o pierwsze emocje. No ale Emocje są, są, są, są. Niesamowite. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na kolejne wejście. Dobra. Świetny, zabawny, humorystyczny, informacyjny podcast nie tylko dla Orłów. Jest prawie północ. Jest prawie przepięknie. Jest prawie trzeźwo, pomimo tego, że jesteśmy tutaj od parunastu godzin. Alkohol <głos》> nam się skończył już dawno. Nie skończyło nam się jednak paliwo do ogniska, czyli drzewa, o których rozmawialiśmy w poprzednim wejściu. Bo <głos》> ale co wam? Cicho, I rozmawaliśmy. Przed... Nie próbuję za dwóch godzin. Rozmawialiśmy z dziecią gwiazdach i mamy pełnię i. Tak. i rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o gwiazdach i niebo się przyjaśnia, już jest północ i widać coraz więcej gwiazd jedno z najjaśniejszych gwiazd tej nocy jest Barnaba który, który swoją mądrością oraz swoją erudycją rozświetla nasze spotkanie ale właśnie rozmawiałem przed chwilą z chłopakami o tym, że Właśnie miło mi z nimi leżeć, bo tutaj leżymy sobie na karimatach e, i jest fantastycznie, jest koło mnie właśnie cała ekipa drwali, czyli barnabas, który umoczył, jest Krzychu, który wtopił i jest Artur, który jednak suchą nogą przeszedł na drugą stronę przepraszam, ale ognisko zaczyna wchodzić na nasz teren no ja też miałem ja też, ja też miałem właśnie wodowanie, jak Werner nam powiedział przed chwilą ale chciałem się spytać leżymy tak tutaj w czwórkę, tak niby jak w cztery pancerni, pies pies się pies też jest gdzieś tutaj czyli jest na 28, się osiem bo przyszedł Aryk z chciałem się spytać o wrażenia, o północy o te 12 godzin, które już razem spędzamy chciałem się spytać właśnie jak ty to znajdujesz na Filip, ja bardzo, e, bardzo liczę na to, że twoje stopy się uwędzą i będą fantastyczne, bo skończyły się różne kiełbaski, a nie udało się poza drewnem nic polować. No nie, ja mam parę kiełbasek i mam jakieś hamburgery schowane. O, fantastycznie, to jest się odmiana, jak te kiełbasy, jeśli kiełbaski, to jest no. jednak sanepi W stopy Filipa, poluszki, pieluszki w sosie własnym. Nie, doświadczenia są absolutnie, absolutnie fantastyczne. I właśnie alkohol nie rządził. Towarzystwo przednie, tak, alkoholu już dawno nie ma. No już nawet nie ma się czym upić. <gryś> tu raz, już wybryć. No, się, no nie, bo tu gdzieś, prawda, tak wróbu alkoholu, Tu jest wisia. O jest. Że ja właściwie tak, gdyby tego słuchajam ile nam przybył <gryś> <z> alkoholu. W ogóle alkoholu jest Nie. Ja się położyłem spać o godzinie dziewiątej. Tak, to mówię, że. A teraz się obudziłem, prawda? Bo przy No, Tak. To wiemy, tak. Najlepiejś trochę wody teraz, żeby. Żeby się nie odwodnić, żeby się nie odwodnić. Przez cały dzień na w świeżym powietrzu, na słońcu. Wiesz, ale ile, ile jest, na przykład jak się bardzo spociliśmy, prawda, dochodząc tutaj. To Nie, to, Kto chce wody? No nie, ja na razie nie. Zatem chłopanowie, leżymy sobie w czwórkę, 25, czy 4 osoby leżą trochę dalej, a my jesteśmy taką tutaj elitą leżarską. Yeah, I'm mamy także chrapiącego Tomka, który urżnął się jeszcze w drodze, na imprezę. <gry> Woda się urżnął, co ty no, mówisz? No, no tak. tak. O Jezus, ta, słuchaj, Jezus Krzykowi ten zaczęły się z buty topić. Ej, dajcie mi spać. <gry> <gry> Więc yes. Barnabo, ostatnie jeszcze tak? pytanie. Spałeś cały no, czas? Przeoczyłeś dużo no, ciekawych no, rzeczy. Chciałem ci to powiedzieć. Albo że że że będę no. spał, no, no, Więc mimo, mimo tego, że w, wiesz, tu tyle się działo, bo i śpiewy tańca, hulk z fawolet je ja spałem cały czas. Trochę, żał... trochę żałuję, tak, prawda, ale no właśnie, tak, no. trochę, tak. Powinniśmy cieszę iść pod Wyprawa tak? pod rewno nagrodziła mu tak, całe. Ale te... widzę, że masz oczy to Ta, całą, całą wyprawę. Wytrzał, tak, tak, tak. Krzysztofie tobie tak życzę już snów, Arturze także. I no cóż, spotykamy się już pewnie jak będziemy stąd wyjeżdżać, czyli rano przyjeżdża po nas autobus, więc dobra noska nie gadaj, ta twoja kolejka jest tak, dziękuję Szymon <grym> zwany kudłatym, władcą tego jeziora wcześniej no rozmawiałem z trzema fantastycznymi chłopakami bo fantastycznie jest z nimi leżeć i no. z tego testosteronu um, doznawać tych fantastycznych e, e, doznań. E, zatem, Szymane, ja chciałem Cię spytać, dawałeś, także z szkórką pan, wspaniałych mężczyzn jakąś godzinkę tam. No, jak to było? Fantastycznie. W muszę powiedzieć, że cały wyjazd jest piękne. Od samego początku y, trafiają się same piękne przeżycia. Y, spotkaliśmy na przykład... Y, Księżyc. Nie, nie, cofam się troszeczkę w czasie, do początku tej, tego marszu, zanim doszliśmy do miejsca, gdzie rozpadliśmy ognisko po, po wspaniałej przyprawie, o której wspominaliśmy we ja wcześniejszym. E, zasadzie, e, ja, ja mam kiełbaskę w wejściach. W wejściach, wejścia, tak. E, e, wspominaliśmy te drzewo, które, historię, którą chciałam powiedzieć, drzewa. Tak. Nie wiemy nawet, co to za drzewo Tutaj padł, kl Klonodem. Kl Klondom to był, ale padły dzisiaj takie historie pod tytułem wiąz, albo grab. Już, nie, no grab chyba nie, ale I wiąz. padł I pod tym wiązem, pięknie wystrzeżona trawa, podeszliśmy do murek i przy tym oku stał człowiek. Ten człowiek, piłkawał kawałek z termozu. Wypytał nas krótko o to, jak. co robimy, kim jesteśmy. Dokąd zmierzamy? Dokąd zmierzamy. Po kilku od odpowiedziach powiedział nie idźcie tam przez rzekę. No, dlaczego? No bo tam jest prywatny teren. Zły człowiek. Tak, tam mieszka zły człowiek, który niekoniecznie lubi, jak ktoś na jego teren, o ile teren może być czymś, <śmiech> my na, mat na matce Ale <śmiech> no, to jest inna historia. No więc powiedział nie tam ten człowiek jest bardzo taki terytorialny, nieprzyjemny. Nie idźcie. Musieliśmy się do siebie odwrócić i siebie się zastanowić, co wtedy zrobimy, bo czekaliśmy no, na resztę ekipy, nie wiem, nawet w którym momencie tam, ty, nie, nawet nie wiem, którym... Ja nawet nie wiem, czy on że... ja tak że... ja naprawdę był. No właśnie, dokładnie, to jest to, on był faunem, albo skrzatem, albo leprykonem. E jakkolwiek nazwalibyśmy jakiegoś ducha leśnego, mm. który się nam no, objawił w formie takiej dosyć współczesnej, nie? No. Bo chyba inny byśmy nie zaakceptowali. Markowe ciuchy chyba A, Tak, Markowe ciuchy, miał właśnie termosik. Gromowany, no. dobry termosik, z dobrej firmy. Tak, tak, tak. Więc to było, to, było, to było fantastyczne. Potem siedliśmy pod tym drzewem, potem na to drzewo chodziliśmy, jesteśmy teraz tutaj. No i tak jak wspomniałeś, wybraliśmy się przed momentem, już jak się zaczęło troszeczkę ściemniać, wybraliśmy się na górę, ponieważ tutaj impreza była, wystawała się taka monotonna, chcieliśmy do odmiany pięknie się wspinało. Pięknie Was widać było tutaj, bo mm. to właśnie jedna z osób, które kontaktowały się z nami. Kontaktowały się z nami. A... Tak, ja widziałem, widziałem. Eee... No i pięknie Was... O Morsa, był... przepraszam, że Ci telewizorów nadałem imię tego syna, który właśnie obchodzi pierwszą rodzinę. O, proszę bardzo, bardzo dziękuję. Ja nie odczytałem, natomiast... Musiał... Ja z... Małymi literami pisałem, że w nocy nie widać. No, no, no, no. no. Mówiłeś o tej matce naturze, o tym, że jeden z naszych wycięszkowiców jest radio i nam ciągła właśnie Próbowałyśmy je i tak. chcemy, chcemy, chcemy posłuchać, jak, jak szepczy do nas. Yy, Matka yy, natura i ojciec księżyc. Wspaniale Właśnie wspominasz księżyc, widzieliśmy świetny księżyc. No, no, księżyc podobno, znowu, przecież on podobno, bo okres wreszcie 28 dni. W ogóle niesamowity jest związek między kobietą a księżycem. Na przykład ciąża, nie osób wie o tym, że ciąża trwa dokładnie 10 miesięcy księżycowych. I teraz sobie słyszymy z pieczącowym rozważystą. Muszę powiedzieć, że jest to z rozmachem. On się tutaj zagościł na, na dole nie chodzi tutaj do nas takim gru, taki grubym ryjem, grubym balon. Ja myślę, że skład w średnicy, przepraszam, promień jego jest półtora metra spokojnie, 2 metry na metr. Mamy pięknie rozłożony, po, po ułożony z takich grubych belis, taki, taki jest bardzo ażurowy, jest trochę zieleni, jest, jest syk tego co mokre. Jest pięknie, Nie a próbujemy, że to tylko suki. Yy, kaorędzi, tak, że... to chcemy to obarwić, chcemy konstrukcję, która pięknie się zniszczy. Opowiedz mi o swoich yy, dzisiejszych yy, przemyśleniach, doznaniach, co, czy coś cię dzisiaj wyjątkowo zwróciło twoją uwagę albo. Yy... Ja myślę, że to bardzo fajnie bo alkohol się skończył bardzo dawno temu. Jeśli to słucha Emilia, yy, dziewczyna by to alkoholu sobie tutaj nie było Nie, w nie, nie, No wiesz tak. Te, yy, te, te dwie piersiówki na no, 40 osób. Naprawdę. To... Więc dochodzi godzina północna, a my w zasadzie w stanie może jedna osoba jest w stanie nie, nie żywych, w stanie zawiniętym, tak, można było tak, powiedzieć. Tak, tak, ale ona była zawinięta, tak jak mówiliśmy w samym początku, od samego początku. Już w otokarze tak, <grym> pokazywała swoje. I nie wiem, czy umieścisz e, chociaż fragment e, tej wypowiedzi dosyć e, tak, tak, kwiecistej. Natomiast... Tak, zrobimy taki, jak to się mówi, disclaimer na początku, że używamy brzydkie słowa piszemy samywańczymy że jesteśmy w ten y są, y, y, <laughs> tak, tak, A, no. advice, lyrics są, parental advice. I damy radę. Ktoś w takim razie no, nie fajnie. Takie liście bardzo sympatyczne. Bogdana nam bardzo dopisała. Ani nie jest za ciepło, ani nie jest za zimno. Ja, proszę, ja muszę jeszcze zmusić uwagę na fakiet tego, co wydarzyło się nad jeziorem. Jak myśmy tutaj sobie ogień spieczą, się rozkładał e, próbował, to, zdobywać coraz większe na terytorium. E, z nawet nawet zajęły się moje skarpety. Tak, twoja stopa też nie, nie została bez e, bez szwanku, natomiast no z jest, jest brzeg jeziora i brzeg jeziora jest w odległości 5 metrów? No, o, nie więcej. Może, może 7. Teraz 10. jest odpływ, no więc. No, odpływ w jeziorze, no. I, i te, i, e, i piękne rzeczy się działy, przebijało się światło i po drugiej stronie jeziora, w którym widać e, małą taką e, takiej podniki i, i po dwóch stronach są są pięknie zresztą, to się takie takie takie po 500, 500 metrów, bo patrzyliśmy wcześniej na mapę, więc wiem, że to są właśnie takie mniej więcej żadne wielkości. I Mamy, że śnieżka ma 1612. 1612, tak, ale trzeba wiedzieć, ja tutaj chciałbym zrobić małą dygresję na temat tej, tej, tej, tej cyfry, której tutaj, wspomniałeś, 1612. 1612 e, Byłem przy, ze dwa tygodnie temu wspinałem się na górkę pod tytułem góra Brandona. Tutaj jest obecnym Tałkiem, który w tej chwili pięknie próbuje zorganizować ogień, Jest pięknym ogiemistrzem w ogóle. Próbuję zakwijać tak, granicę. granicę jego określić, bo jest taka... No i Tomek i jeszcze dwie inne osoby pojechaliśmy sobie, znaleźliśmy piękne miejsce na, na nocleg w Lesie. Leś, las się bardzo cieszył, że przyszliśmy do niego. I my mam nadzieję, że dzisiejsze tutaj nasz też się cieszy, że jesteśmy. Troszkę go o głowę, ale ogólnie o to, że... Ja tak, drzewa, które były niepotrzebne. No więc o to chodzi. Więc ja myślę, że las się cieszy tutaj, który odwiedziliśmy na moment, ponieważ pozbieraliśmy tak naprawdę suchary, e, suchary więc on mówi, posprzątanie trochę u mnie w na przedsionku. Na siedzi, na Facebooku siedzi, na siedzi się. Ktoś siedzi na Facebooku. E, my patrzymy w ogi. Aha, i do czego chciałem ja to, powiedzieć od, odnośnie tego, tej ścieżki i tych... E, i wspinaliśmy się na tą górę Brandona. Grona Brandona ma 980, chyba 6, czy jakoś tak, tuż krótko poniżej 1000 metrów. Natomiast wchodzi się praktycznie z poziomu morza. Więc jeżeli na przykład... To jest ta góra, To jest County Kerry, zachodnio-południowa Irlandia. I fantastyczne jest to właśnie, że wspina, zaczyna się wspinać w tak naprawdę z poziomu, z poziomu morza, może tam z, z 50 Piennik. metrów Piennik. nad poziomem morza. E, bo nawet jak się, nie, wiem, nie, nie, nie znam dokładnych ten, ale nie, wydech, e, odległości, natomiast wydaje mi się, że zaczynając na zaczyna się już prawie Piennik. z pomowy. jest około 750 No, no, więc Morskie Oko czy coś takiego to już są tam rzędu 1000X tego, nie, nie wiem jak, jak dokładnie. No. Natomiast, natomiast tak, więc... Polecam przede wszystkim też wszystkim osobom, które, które nas odwiedzą w Irlandii albo, albo odwiedzą Irlandię bez, bez odwiedzania nas zapraszam w ogóle do skorzystania z, do, do wspięcia się na którąś z tych takich wysokich górek irlandzkich one nie są wyższe niż tam 1040 chyba 40 metrów jest Carantu Hill jest także w County Kerry jest, jest najwyższą górą republiki no, i ten, i. E... Czyli reasumując, góra miała prawie 10 metrów, nie wydała, ale z tobą, jak stanęłeś na górze, to miała tysiąc metrów. Troszeczkę, i tam ten moje fryzora mój, ten, mój, fryzura, kózami, tak, mój tak, brokuł tak na pewno dodał tak. trochę. E... Tak, tak, Mój dobry kolega Arek, który kiedyś dawno temu nagrywał na podcastę, Podcast, on zaliczył chyba wszystkie 7-7 tysięczników w Irlandii. I właśnie to on miał wtedy dwójkę dzieci, chyba czteroletnią. Lilkę i chyba ośmioletnią albo dziewięcioletnią drugą, nie pamiętam, imiona dziecka ale też pamiętam chodził właśnie z dzieciakami po tych wszystkich górach i całą Irlandię, całą obiecha, więc pozdrawiamy go bo on też właśnie wszystkie góry z dzieciakami obszedł, więc tak jak mówisz jest to łatwe, proste i przyjemne skieczy nam piękne radio ktoś włączył, niestety ale no cóż nie możemy, nie możemy dzisiaj posłuchać tego, co szepcze do nas przyroda. Jesteśmy, nie jesteśmy nigdy tu i teraz. I to jest problem. W głowach. Bo zawsze jesteśmy tu i teraz, bo nigdzie... Ale powiem Ci szczerze, że słyszałem taką teorię teraz ostatnio. Ktoś rzucił. Polecam książkę bardzo serdecznie pana Eckharta Tolle pod uh, tytułem... ale jaki jest polski tytuł angielski tytuł jest The Power of Now Chyba pan Eckhart Tolle Tolle, on jest podejrzewam uh, uh, z Nederlandów uh, albo z Beneluxu, uh, nie wiem, nie jest w przepraszam, w sobie dziękuję śniadanie, już wszystko zjadłem, dziękuję tak. no. Tam się kamien nie zajął, nie by się, w sumie mógłby się czymś zająć. w ci się zajął. Tak? Jakaś przyszła miska? Tak, tak. Dziękuję. I pan Ekartole e, w tej książce The Power of Now, e, o, Tomek się uwaga! Proponuję, o kurczę. Ale wiesz też proponuje taką teorię której twierdzi, że nasz umysł dzisiejszy jest największym zagrożeniem dla nas i całego życia na tej planecie. Nie potrafimy przez moment wyłączyć gadającego ciągle do nas umysłu, który mówi: Musisz zrobić to, musisz zrobić tamto, przede wszystkim robi, przykleja, przykleja etykietki, mówi: To jest takie, to jest siakie, zawsze wszystko analizuje. Nie ma czegoś takiego, że skupiamy się na uczuciach tego, co się dzieje tu i teraz. Zawsze mówimy ale byłoby świetnie, gdyby. Albo gdybyśmy byli tam, to by było tak, że trawa jest zawsze bardziej zielona po drugiej stronie. Prawda? Co, co to jest? Przepraszam? Chodź, obejrzymy ten księżyc. No, świeci tam Wychodzi księżyc ta ta góra się na biało. Pięknie. E, I może przyjdziemy tym y, lasem na tam? cypel, no? Dobrze. Tak. ja zrobię przerwę, ubiorę skarpety i ten. Wrócimy za te chwilę, i może Alicja Majska jeszcze raz. Jeszcze raz. Tak. Jak to było z tą Alicją? Odkryjemy miłość nieznaną. Tak. Dobrze. I tak się kończy nasz podcast, tak się kończy nasze spotkanie, nasze piknikowanie, można tak powiedzieć, bo to była już późna godzina w nocy, albo w zasadzie wczesna rano, kiedy kierownik naszej wyprawy, czyli Kacper, Michał Kacperski powiedział, "Rebiata, zbieramy się, idziemy. Ale dla wielu ta podróż dopiero się zaczęła, bo kiedy spakowaliśmy się, zagasiliśmy ognisko, zebraliśmy śmieci, tak jak to robią prawdziwi harcerze, Um, ruszyliśmy w drogę, ale ruszyliśmy w drogę najpiękniejszą jaką można, bo księżyc w pełni świecił nam w plecy, oświetlał nam drogę przed nami, a przed nami były jeszcze ponad dwie godziny drogi do autobusu, który zabrał nas wczesnym świtem. Zatem muszę wam powiedzieć, że ta droga, te... Kilka kilometrów w górach na początku szlakiem pośród drzew nad rzeką, którą właśnie cały czas słyszeliście i żaby troszkę kumkały i ptaki latały i sarny w nocy widzieliśmy i różne inne potwory latające i muszę wam powiedzieć, że ta droga była takim fenomenalnym zwieńczeniem i chociaż alkohol w większości organizmów już dawno wyparował, chociaż tego alkoholu wcale nie było dużo. Emilio, droga Barnaba był trzeźwy cały czas, więc naprawdę, naprawdę alkohol nie był problemem, ani pijaństwo, ani nic w tym stylu. Właśnie taki był podcast bardzo, bardzo AA. W każdym razie wchodząc do autobusu jestem przekonany, że nie było nikogo, kto miał jakieś promile we krwi, bo Droga te dwie godziny była bardzo, bardzo wymagająca. najpierw długi, płaski odcinek, gdzie księżyc, jak wspomniałem, świecił nam cały czas w plecy, oświetlał nam drogę. Każdy miał małą czołówkę i, mówiąc szczerze, nie były nam potrzebne właśnie żadne lampy, nic po prostu było jasno, pięknie, cudownie. A potem półtorej godziny prawie trzeba było iść pod górę, mocno, mocno, mocno pod górę i Byłem w tym autobusie może 10, może piętnasty. W każdym razie mijałem ludzi, którzy siedzieli po drodze i troszkę nie mieli sił, ale w każdym razie tak jak powiedziałem na samym początku, jak rozmawiałem z Michałem, 27 osób wyszło z autobusu, 27 osób weszło do autobusu, więc stan się zgadzał. No i rozmawiając z Michałem kilka dni temu powiedział, że sierpniowo z końcem wakacji trzeba zrobić jeszcze raz takie spotkanie. Zatem Żegnam Was. Dziękuję Szymonowi za to fantastyczne ostatnie dialogowanie. Szymon miły, sympatyczny i Kamil i Barnaba i Krzysztof i Artur i naprawdę, taka nasza fajna grupka chłopaków, która, która yy, dobrze się trzyma i tylko jak wspomniałem Daniela brakowało, ale Daniel musiał sprzątać, bo coś tam nabroił broju. Agata go nie puściła, zatem mam nadzieję, że następnym razem właśnie Daniel będzie prowadził całą wycieczkę i bo on jest góral, bo on jest e, chodziarz, bo on jest biegacz, bo on kocha to wszystko. I... Tak trochę bez sensu to zakończenie, ale także bez sensu są te piosenki, które za chwilę usłyszycie, które śpiewaliśmy w autobusie. Zatem. Takim troszkę nie za bardzo spójnym stwierdzeniem kończę to spotkanie z Wami. 50 minut, jak za starych, dobrych czasów w podcaście nie tylko dla Orów. Zatem zapraszamy na przyśpiewki autobusowe, które zakończyły nasz wyjazd. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszamy w kolejny wtorek na kolejny. Podcast. Everybody in the autobus! <laughs> Ej, jest słowo, jasek jaka w jednym najbardziej zawsze bywa szefej no co jest? Możesz wiedzieć jeśli chcesz No we przedszkole Wszystkie dzieci kochali chcemy, byśmy także kochali je trochę. W domowe przedszkole, czy słońce, czy deszcz, przyjść może do Ciebie, jeśli tylko, jeśli tylko chcesz. Brawo! Wow.